Wszystko co my jest nie i tajemnicze. Książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, igień i gnioty. Witam w nawiedzonym podcaście. sobota, 6 września 2025 roku. Słuchacie właśnie 567 nawydzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonów witają się z Wami sługa Boży, Michał, ojciec Jerzysław Rakowicz. Witamy ojca. Szczęść Boże. Jest z nami także kochanek, Hubert Pandowski. Witamy Cię. E, witam bardzo serdecznie. No jest oczywiście też dziecko, Szymon Szymaś-Cieśliński, to ja. Witamy Was i zapraszamy na omówienie komiksu Obecność ukochana. Jeżeli ten podcast poleciał zgodnie z planem i wczoraj mieliśmy 5 września 2025 roku, no to dziś całą ekipą, to znaczy nasza trójka, ale też kobiety eksploatacji, Sylwek z retrokomiksu, Kuba z ogórków, a do tego Isk, Hylu, Bedwolf i pewnie jeszcze kilka osób, całą ekipą bawimy się na kapitularzu 2025. I tak się składa, że na ten konwent przygotowujemy także program i przez ostatnie lata też tak czyniliśmy i na, przynajmniej na ostatnie dwa kapitularze przygotowywaliśmy prelekcje o Edzie i Lorraine Warrenach. Tym razem nie zgłosiliśmy Warrenowej prelki, ale, ale wczoraj do kin wszedł nowy film z uniwersum obecności. Czwarta odsłona tego głównego cyklu to jest film Obecność 4. Ostatnie namaszczenie i z tej okazji postanowiliśmy nadrobić zaległości, przeczytać komiks, który w Polsce został wydany przez Świat Komiksów w czerwcu 2024 w ramach cyklu DC Horror. No i jeszcze wam troszkę o tych Warrenach właśnie dzisiaj poopowiadać. Jest to tom zbiorczy, który zawiera tytułowy komiks Ukochana, który jest prequelem filmu Obecność 3 na rozkaz diabła, a dodatkowo jeszcze 5 krótkich historii poświęconych artefaktom z Muzeum Eda i Lorraine Warrenów oraz planszę tak makabrycznego katalogu wysyłkowego i tę główną historię zilustrował Gary Brown który no jest gdzieś tam znany w środowisku fanów horroru no bo on też ilustrował Baby Thief ale no, komiks nie ukazał się w Polsce zaś scenariusz napisali Rex Ogle oraz David Leslie Johnson McGoldrick czyli scenarzysta właściwie współscenarzysta drugiej i trzeciej obecności filmów oczywiście no i co ważne komiks w wydaniu zbiorczym czyli albumowym ma układ taki, że całą tę główną opowieść dostajemy spójną w całości. Bo ja zaczynałem go czytać, jak wychodził premierowo-zeszytowo. W zeszytach to było podzielone. Każdy zeszycik składał się z mniej więcej pół na pół e, jednego segmentu głównej opowieści i jednego segmentu e, dodatkowej historyjki. No, w albumie to jest już wszystko chronologicznie sklejone, czyli dostajemy mniej więcej, nie wiem, ponad połowę nie, tej głównej historii i potem pięć krótkich y, opowieści. No ale tak czy siat, dostajemy pewną antologię. No mhm. ale to jest akurat dobrze, że to jest w ten sposób zrobione, a nie tak rozbite jak w zeszytach, bo to jednak ułatwia lekturę i mi się wydaje, że też ta historia główna, ona trochę chyba zyskuje. Jakbyśmy mieli to poszatkowane w tym wydaniu zbiorczym, tak jak to było w zeszytach, co pewnie jakimś tam założeniem twórców może było na tym etapie, to, to wydaje mi się, że tutaj ten, trochę gorzej by ona wypadała, a przynajmniej na mnie by mniejsze wrażenie robiła. Mm -hmm, no bo co innego jest, gdy jednak dostajesz to co tydzień i potem czekasz po prostu na kolejny, a co innego, gdy masz to w albumie zbiorczym, nie? Pocięte tak yy, i poprzestawione. Mm -hmm. Dobra, to ja może przeczytam oficjalną zajawkę z tyłu okładki. Jest to Mrożący krew w żyłach prequel filmu Obecność szynego z diabła. Poznajcie Jessikę. Pozornie zwyczajną studentkę pierwszego roku koledżu, która właśnie wraca na uczelnię po feriach zimowych dręczona niepewnością spowodowaną słabymi ocenami w zeszłym semestrze. Koniecznością stanięcia twarzą w twarz z łopakiem, z którym wolałaby się nigdy nie przespać i narastającym przekonaniem, że jest obserwowana przez istotę, która zna jej najgłębiej skrywany, najmroczniejszy sekret. To niepokojące uczucie to zaledwie wstęp do serii przerażających wydarzeń, które są albo efektem pogarszającego się stanu psychicznego Jessica, albo skutkiem działania czegoś, co pragnie wyrządzić jej wielką krzywdę. Czegoś demonicznego. Zanurzcie się w straszną opowieść o tajemnicy szaleństwie i opętaniu, której autorami są Rex Ogle, David L. Johnson, McGoldrick, tytytytytyty ty, i no więc właśnie, śledzimy studentkę, która przechodzi trudny okres w życiu, no i ma różne problemy, głównie właśnie ze studiami, ma kiepskie oceny, nie może się jakoś pozbierać, ma też problemy z rodzicami. Ojciec tam jest jakoś wspierający, ale matka e, jak gdyby no nie rozumie, że ktoś może mieć w takim wieku jakiekolwiek problemy, tak jako tam e, młody dorosły i po prostu każe się córce wziąć w garść, e, zaliczyć wszystko jak najlepiej i, i tyle, i do przodu. E, dodatkowo właśnie jeszcze też jakieś tam roselki miłosne, problemy z koleżankami, kolegami e, w akademiku, no i jeszcze ta dziwna obecność. I tutaj już bym chciał zaznaczyć, podoba mi się, że w komiksie obecność mamy do czynienia z mroczną, demoniczną obecnością, którą też widzimy wizualnie. No i jako, że ten komiks ukazał się u nas dopiero w ubiegłym roku, a więc kilka lat po premierze filmu, no to fani obecności zapewne już dawno ten sens mają za sobą, i to nie będzie duży spoiler, jeżeli od razu powiemy, że Jessica ją prześladuje Aisla. Hestner, którą zresztą widzimy na okładce tego komiksu, więc no to też nie jest niespodzianka. W opisie to zdanie chłopak, z którym wolałaby się nigdy nie przespać jest jakoś koślawo przetłumaczone chyba, bo ja też przeczytałem na początku ten opis i potem przez pół komiksu myślałem, że oni mają za sobą już stosunek, którego Jessica wolałaby nie odbyć, no ale że on się odbył, a to tak nie do końca o to tutaj chodzi. E... Podoba mi się samo otwarcie tego komiksu, bo dostajemy scenę z tej piwnicy, Aisley, e, e, gdzie ona tam pali zdjęcie, wykonuje jakiś rytuał, przewracamy stronę i mamy dwustronnicowe, dwie strony z czarnym tłem i ten wielki napis żółty obecność. To robi wrażenie, bo te czołówki w filmowej obecności były bardzo fajne. One mi się bardzo podobały. Zawsze dostawaliśmy scenę otwarcia i wtedy te wjeżdżające napisy z tą e, mocną muzyką. To jest trochę takie zagranie, jak Marvel przejął Gwiezdne Wojny. To też coś takiego zrobił. W pierwszym zeszycie poświęcił dwie strony, żeby w momencie, gdy przewrócimy stronę, dostać tym tytułem w, w twarz. E, to jest tutaj fajne, e, tak na wstęp. Bardzo mi się to podobało, jak otworzyłem komiks. Mm -hmm. Tak, to ja się tutaj zgadzam, że to jest dobre otwarcie, bardzo filmowe i jakokolwiek głupio by to nie brzmiało, to ja nie spodziewałem się, że ten komiks będzie aż tak bardzo zakorzeniony i zintegrowany z właśnie trzecią obecnością, bo nie wiem dlaczego mi się ubzdurało, że oczywiście ALZ tutaj mamy, na okładce nawet takie krzyma słusznie zauważyłem ale nie wiem, dlaczego mi się wydawało, że to jest po prostu jakaś historia z jej przeszłości, a tutaj w sumie to jest bardzo ważne, no bo to jest taki legitny i dosłowny prequel, który ilustruje nam coś, co w pewnym momencie w filmie też się pojawia w pewien sposób i co tam też widzimy, no ale tutaj mamy nadane cały, całemu temu wątkowi krótkiemu w filmie szerszy Kontekst, no i to jest w sumie ciekawa zagrywka. W sumie interesujące jest dla mnie, jak ten komiks się sprzedał, na przykład w Stanach Zjednoczonych jako właśnie coś takiego, co pod film ma czy miało podprowadzać. No bo ty, Mando do się o Gwiezdnych wojnach. No tam też przecież mieliśmy takie zabawy, nie? Jak wychodziły filmy, no to, to zawsze w ramach jakiejś tam drogi do też, też coś no tak, było. Więc no widać, tu jest że to się inaczej te. jednak. Bo jak jesteście na bieżąco z filmem obecność 3 na z diabła, no to umówmy się ten komiks prowadzi do punktu kulminacyjnego, który my dokładnie znamy z filmu, nie? bo tam mieliśmy to pokazane. Mm, tak. Więc to jest owszem rozbudowa, ale umówmy się też krótka, bo to nie jest długi komiks, ten, ten główny segment. E, I to jest takie dodatkowe, takie dobudowanie. Nie wiem, jakby to przeczytać przed filmem, ale z drugiej strony wtedy chociaż nawet jakby zaspoilerowało film, no to jest pierdoła w filmie. No bo e, znaczy w filmie... On się chyba ukazał po premierze filmu też w Stanach. Jakoś krótko po. No no po no filmie dziwna zagrywka mamy tę e, scenę gdzieś tam mniej więcej w środku. Aisla e, miała e, spowodować e, morderstwo i samobójstwo trzech ofiar: dziecka, kochanka i sługi Bożego. E, no i tak jak na początku dzieckiem miał być najprawdopodobniej David, ale Arne przejął jego klątwę podczas egzorcyzmu. No to w połowie filmu Warrenowie dowiadują się, że gdzieś tam w jakimś stanie no, jest zbliżona sprawa, sprawdzają ją i Lorraine ma wizję tego, co wydarzyło się na Klifie, gdy dwie koleżanki no, sfinalizowały tę ten, ten część rytuału i tak naprawdę do tego prowadzi ten komiks. To jest finał tego komiksu. Mm -hmm. no to jest w sumie faktycznie dziwne, bo sprawdziłem teraz. Szymasi masz 100% racji. Obecność to był czerwiec 2021, a ten komiks ukazywał się od sierpnia do grudnia. No to trochę gorzej oceniam go jako w tej warstwie takiej prequelowej, no bo trochę jako wydawany komiks po filmie to wydaje mi się że jest dziwna zagrywka, bo mi nie ukrywam i trochę spoileruję swoją opinię dla tej głównej historii, on się podobał ale dlatego, że ja naprawdę przez bardzo długi czas w ogóle nie skumałem, że to jest coś, co prowadzi do, do filmu, bo ja do trójki, tak jak do jedynki, do dwójki wracałem kilkukrotnie przez lata, tak do trójki nigdy nie wracałem i mi się po prostu zatarło wiele rzeczy z tego filmu i dopiero później, jak zacząłem sobie czytać właśnie, jak on jest zakorzeniony w tej historii, to się dopiero zorientowałem, że on dokładnie, tak jak Ty, Mando, wspomniałeś, po prostu prowadzi do sceny jeden do jeden z filmu, No tak, nie? no ale wiesz, w filmie wszystkie wątki Masz zarysowane, masz opowiedziane, jak do tego doszło. No bo e, opętanie Davida masz opisane w, w skrócie, ale masz, nie? E, drogę Ilzy masz mniej więcej streszczoną. No a te dziewczyny widzisz tylko końcówkę, więc nie widzisz, e, jak do tego doszło, bo to nie jest istotne dla samego filmu, nie? Więc to, to jest w zasadzie jedyny motyw, który mogli tutaj do, dokleić i rozbudować w tym komiksie. Mm -hmm. Ale mogli też dać jakąkolwiek działalność Eisley, tak? E, chociażby w tej sekcie, w której była e, przez mm -hmm. lata. Tak. Ale e, tutaj ja bym wszedł w to troszkę spoilerowo, może za moment, e, gdyż e, tak jak z jednej strony to jak mocno ten komiks jest powiązany z filmem zaskoczyło mnie na plus, Takim bardziej zacząłem o tym myśleć, e, tym dochodzę do wniosku, że on się gryzie z filmem. Że to nie jest spójna opowieść, że nie wiem, czy film jakoś przemontowano, potem ten scenariusz zmieniono na komiks, już był narysowany, czy na odwrót, ale tutaj są jakieś takie błędy logiczne względem tego, co było w filmach, ale to może więcej na ten temat za moment. Pozostając przy plusach, e, podoba mi się to, że są tutaj obecne te historyjki dotyczące artefaktów, gdyż one rozbudowują troszkę lore i dobudowują do innego filmu z uniwersum, czyli do Annabelle wraca do domu. Tam pojawiły się różne artefakty, które dostały odrobinę czasu antenowego, ale no wiele o nich się nie dowiedzieliśmy. My rok temu o tym też opowiadaliśmy właśnie na kapitularzu. Tyle, ile dało się wyczytać z filmów, no to tyle wam tam zaprezentowaliśmy. Ta prelekcja jest obecna u nas na YouTube i na Konglo. A tutaj mamy troszkę nowych informacji dotyczących tych artefaktów, przy czym znowu na ile te historyjki mają sens i rozbudowują to lor jakoś sensownie, to jest inna sprawa? I jeszcze chciałbym pochwalić tym razem już bez żadnego, ale ten katalog wysyłkowy, tak? ten mroczny, makabryczny katalog wysyłkowy. Słuchacze pewnie, jeżeli nie czytali, nie wiedzą, co to jest. Pamiętacie być może, jak w starych czasopismach, komiksach też, ale też gazetach, były dostępne reklamy różnych produktów i były takie kupony do wycięcia, żeby zrobić jakąś prenumeratę czegoś, tak żeby coś zamówić z dostawą do domu. I też czasami były jakieś, nie wiem, łamigłówki, zagadki, krzyżówki, no i też tam można było coś wygrać, czy coś zamówić ze Znieszką i tak dalej. No to tutaj mamy właśnie taki katalog wysyłkowy produktów z takimi właśnie niby harteczkami do wycięcia, tylko to są produkty okultystyczne i horrorowe. I to tak stricte okultystyczne i horrorowe. I powiem wam, że nie dość, że to jest ładne wizualnie, że to jest z jajem zrobione. To jeszcze tak dosyć kreatywnie nie wiem, mamy właśnie szyfry, z których wychodzą nam właśnie słowa dziecko, kochanek, czy tam ukochana sługa Boży, czyli te trzy ofiary, które musi złożyć Aisla. Można zamówić właśnie jakieś porąbane. Przedmioty od świeżych ludzkich żygów po świeżo wykopany ludzki szkielet. Można zawiązać pakt z bafometem i tak dalej. To jest głupie, strasznie, ale, ale mnie bawiło. Znaczy, mnie też bawiło. To jest fajnie narysowane, bo to jest w takim bardzo oldschoolowym stylu, jak z komiksów z lat, nie wiem, 50 Tak, 50. No. E, mnie bawiło, ale podejrzewam, że akurat to bawiłoby mnie bardziej, gdybym to sobie dawkował w zeszytach raz w miesiącu jedną kartkę do przeczytania, bo jak czytałem to hurtem, to tak e, e, coraz mniej mnie bawiło. Ale tak, to jest urocze, to jest śmieszne, to, to jest zabawne. Czasami absurdalnie przegięte. E, bawiło mnie to, jak czasami pod kuponami chyba dwa razy, przynajmniej dwa razy coś takiego było, nie wycinaj tego kuponu, nie niż sobie komiksu, e, to nie jest prawdziwa reklama, ale to tak fajnie wpasowane w ten tekst. E, Na każdym jest coś takiego. Nie? Tak? Tak. I bawiło mnie strasznie jak wyewoluowało wy uniwersum stworzone przez Eda, zapoczątkowane przez Eda i Lorraine Warrenów, no bo wiemy jakie oni mieli podejście do używania tabliczki Ouija w formie zabawy i tak sobie czytając te strony, tak sobie pomyślałem, ci by się po prostu tutaj za łeb złapali, że sobie jaja robią tutaj z takich rzeczy, tak poważnych może, rzeczy. Zacytuję krótki fragment właśnie z takiej jednej reklamy. Niektórzy ludzie są silniejsi od innych, mają wspaniałe mięśnie i doskonałą linię szczęki, ale jeśli nie urodziłeś się charyzmatycznym przystojniakiem, życie może być utręką. Mamy znakomity sposób na odegranie się na tych gościach. Wystarczy, że zaprosisz demonicznego kozła albo któregoś spośród Legionu jego braci, by wziął w posiadanie twą nieśmiertelną duszę. Prześlij nam załączony kupon jednego dolara, a otrzymasz 16 16-stronicowy, kolorowy katalog demonów. Nie zwlekaj, daj się opętać już dziś, a na górze mamy komiks, w którym właśnie facet jest na randce, podchodzi jakiś paker i go poniża, więc ten odprawia rytuał i go zabija, składa z niego ofiarę czy coś. No. A biedny Ed się w grobie przewraca. Tak. Znaczy ja nie wiem czemu tak przeskoczyliśmy sam komiks, tę główną historię, ale jak już jesteśmy w tej strefie, to y, możemy się z nią rozprawić. Ja uważam, że y, to fantastycznie wypada, bo y, tutaj y, wszystko działa. Co prawda, troszeczkę mi to bardziej się kojarzyło, y, Wam powiem, z show, bo i ta estetyka, mhm. y, t, taka lat 50., to bardziej mi pasowała pod estetykę krypszową i pod IC, i to, że to jest zrobione z jajem, i to, co Ty Mando słusznie podnosisz, że to jest mocno wbrew filozofii Warrenów, ale mówiąc to wszystko... To jest dla mnie rewelacyjnie zrobione. Naprawdę, to jest tak śmieszne, tak po prostu też różnorodne. Jakieś nawiązania i do filmów, i to nie tylko do obecności, nie wiem, bo mamy przecież tutaj jawne nawiązanie do martwego zła, mamy nawiązania tutaj też do tych historii z komiksu i te niektóre reklamy właśnie, ta o której ty, Szymas, wspomniałeś, po prostu chyba jedna z moich absolutnie ulubionych, ale tutaj też jest świetne na reklama z lalką i te hasła, które przy tej lalce widzimy, no to po prostu spłakałem się prawie na tym, także to jest fantastyczny przerywnik, no i to, to też powoduje, że cały ten album, on ma zadziwiająco dużo do zaoferowania, no bo dostajemy tę historię główną, która abstrahując na razie właśnie od kwestii fabularnych, na ile ona się tutaj trzyma z filmem, a na ile nie, uważam, że jako autonomiczne dzieło ona się całkiem nieźle broni. Mamy właśnie te reklamy, które dają nam solidny ubaw i zapewniają rozrywkę i mamy jeszcze dodatkowe te historyjki przez nie sobie pewnie też krótko przejdziemy, jak one wypadają jakościowo, no wypadają różnie, delikatnie rzecz ujmując, no ale wiecie, no to jest jednak jeden album komiksowy, no i wydaje mi się, że jak na tytuł taki powiązany z obecnością, to naprawdę udało się tutaj wykreować coś fajnego po prostu. Tak przeskoczyliśmy główną opowieść, bo z tego, co zrozumiałem, Szymas chce najpierw tak sobie ogólnie o całym albumie, a potem spoilerowo e, przejechać przez treść, ale ja się z tobą zgadzam. Tu jest tego dużo. Te historyjki to są popierdułki, nawet ta główna to jest troszeczkę popierdułka, aczkolwiek no, bardziej rozbudowana. Te pięć opowieści, no, lepsze, gorsze, różne, ale taki urok antologii, a ja lubię antologię, my lubimy antologię, <śmiech> więc tak, to tak. się bardzo fajnie mimo wszystko czytało. E, no i jeszcze te i jeszcze dodatki z fantastycznymi okładkami tak, z serii VHS. Także ja się zgadzam. Ten album dostarcza dużo i różnorodnie. Mm -hmm. A skumaliście żart z Batchibą? Bo ona jest tutaj rysowana w tym katalogu w Wannie. I ja się zastanawiałem, what the fuck, przecież w filmie nie było żadnej wanny, nie? W sensie czemu ona jest... tak to analizowałeś? Tam jest przecież zakonnica no tak, bo jest zakonnica, tak, w tym bagim takim. Jest Anabel i ten, i Walak przecież w samochodziku, obok jest chyba Batshiba, no? Tak, ale ja tak stwierdziłem, że oni chyba mają bekę z tego, że ona ma w imieniu b a No tak, no tak, to jest odchodziło. <śmiech> jak to do mnie dotarło. ja takiego face palm mam jest No super. bo po angielsku jest buff time with buff Shiba, nie? Więc to, to dokładnie o to chodzi. Nie, A, o Boże. nie no ja nie, nie analizowałem, bo wyżej masz przecież zakonnicot cykl, gdzie masz walaka na skuterku, więc zakładałem, że to po prostu takie tam pierdoły, bo to jest reklama z kolei figurek, action figures e, tak. i domku. E, ale no tak, tak, to faktycznie zabawne. Mm -hmm. Oj tak. No dobrze, no to yy, mówimy, że to jest ładne, zabawne, a czy ładne? <grydy> Fajne, może atrakcyjne, tak zabawne, ale też dobrze zrealizowane, wykonane, w ten sposób ładne. A co do tych pozostałych yy, historyjek, yy, mnie te rysunki, znaczy są akceptowalne dla mnie, ale ta główna opowieść i rysunki Garego Brauna mnie momentami niszczyły. A czy może nie rysunki tak całkowicie, bo on na przykład elementy horrorowe jakoś tam w miarę fajnie przedstawia, ale rysunki twarzy. Jezus Maria, tutaj bohaterowie się pojawiają, nawet na samym początku mamy matkę, Jessica i tego chłopaka, który tam z nią flirtuje. No to matka i ten chłopak mają twarze starych ludzi. Potem w ogóle wszyscy mają jakoś powykręcane czasem twarze, nosy jakieś takie no jakby wręcz parodystycznie przerysowane, dziwaczne i to mi przeszkadzało. Potem troszkę się przyzwyczaiłem, ale ja początkowo właśnie myślałem że ten chłopak, to jest jakiś stary dziad, nie? Przez to jak jest rysowany i no Gary Brown moim ulubionym rysownikiem absolutnie raczej nigdy nie zostanie. A mi się ten główny komiks bardzo podobał wizualnie. Ja się zgadzam, te twarze są różne, ale ogólnie to nie jest realistyczne. Realistycznie narysowany komiks i ja to kupiłem szybko. No tak rysuję postaci, nie przeszkadzało mi to, ale ma naprawdę dużo fajnych motywów z pojawieniem się tej ciemności i tej postaci w ciemności w tle. Jest bardzo fajnie kolorowany ten komiks, bo on całościowo jest taki trochę wyprany. Nawet na tym czarnym tle pomiędzy kadrami to tak jakby jakieś glazy były nałożone, także to nie jest do końca czarny, tylko taki wyprany czarny i mnie się, ja nawet miałem chwalić, że wizualnie bardzo fajny ten główny komiks. Ale ja rozumiem, że to się może nie podobać, tej postaci i twarze. Po prostu ja to kupiłem na starcie po pierwszych mhm. stronach. Znaczy to mnie, powiem otwarcie, też Szymas zaskoczyłeś, bo ja też miałem bardzo chwalić. W pierwszej chwili to nie skumałem, czy ty krytykujesz, że mówisz, że ja zniszczysz, zniszczysz to, ja to. myślałem, że chcesz że tak pochwalić, że go zniszczył. Tak, no, tak. Nie, bo, bo naprawdę. To na jest ja, standard. Jerry Mando kontra Szymas. No. Że wizualnie ten komiks jest bardzo dobry i teraz jak sobie kartkury, kartkuje no mi to totalnie nie przeszkadza no ale no, nie wiem ja z, jak czytam tych komiksów ostatnio dużo to mam wrażenie że czasem to tak rysownicy mają, że coś rysują lepiej, coś gorzej no on może trochę faktycznie te twarze e, momentami rysuje gorzej ale mi to totalnie nie przeszkadzało bo ten komiks jest m, bardzo dobrze rysowany m, pod innymi względami, bo on jest y, i dobrze zaplanowany pod kątem y, takiej wiecie całej narracji graficznej, to nie są jakieś Wyszukane, czy, czy jakieś innowacyjne patenty ale podoba mi się po prostu nawet jak jest, jest ułożone poszczególne strony jak są kadrami ułożone że czasem mamy paski czasem mamy pionowo czasem mamy mieszane czasem mamy jakąś ilustrację na całą stronę i to wszystko jest podporządkowane temu co się dzieje na kartach komiksu i to wypada dobrze do tego on jest w klimacie trochę właśnie też znów takich lat 80. dla mnie, co bardzo mi pasowało do tego uniwersum i też do tego klimatu trochę, takiej opowieści tej akademickiej, jakoś mi się to skojarzyło z takim horrorem z tamtego okresu i do tego właśnie dochodzi ta kolorystyka, która jest świetna. Ona tu robi bardzo dobrą robotę, bo kiedy mamy dobrą narrację, graficzną, gdzie ja momentami to miałem wrażenie, że się udało tutaj e, zrobić nawet jakieś jumpskery y, po prostu na, na kartach komiksu, no co wszyscy wiemy, że jest trudne, y, no bo y, no, no, to, to, to tak nie, nie ma prawa zadziałać jak w filmie będzie działało, a tutaj y, parę razy no, miałem takie poczucie, że to jest właśnie taki odpowiednik y, filmowego jumpskera y, mhm. i, i po prostu to jest y, fajnie rysowane, jeszcze do tego y, ta zmienna kolorystyka w dymkach i to w ogóle jak te dymki też się zmieniają na przykład pomiędzy tą demoniczną obecnością a zwykłymi dymkami i tak dalej tak dalej ja akurat naprawdę rysunki w tym segmencie przynajmniej oceniam bardzo wysoko bo w tych historijkach krótszych to to jest już różnie i tutaj Najróżniej. będę miał uwagi Tutaj Akurat ta miał czerwona ufać. czcionka w monologach demonicznej postaci to mnie męczyła, ale spoko, rozumiem, że to taki zabieg celowy, ale na tych wypranych kolorach, to może mój wzrok, ale strasznie ciężko się to czytało. Znaczy, ta Ale tak, to jest taki gadza. standard Absolutnie. też, mam wrażenie. E, ja się zgodzę, że narracja wizualna, to prowadzenie, tak, e, narracji jest całkiem w porządku, e, bo rzeczywiście mamy coś ala la Jumpscare, na przykład, nie wiem, jest scena pod prysznicem, no i przywracamy kartkę i widzimy jakieś ciało, jak polane kwasem, czy coś, i to jest taki szoker, nie? No właśnie coś jakby wyskoczyło na nas z ekranu. E, tutaj twórca stara się z tym bawić i to jest także Aisla Kastner, tak samo jak w filmie. Ona sobie siedzi tam w tym swoim okultystycznym, w tej dziurze, tak w tej jaskini, piwnicy i dłubie coś przy ołtarzyku, no ale wpływa na rzeczywistość. I tutaj to jest pokazane tak, że ona wyciąga dosłownie tak? swoje takie metaforyczne, okultystyczne paluchy, pazury, paznokcie w kierunku naszej bohaterki. Albo gdzieś tam się czai w cieniu jako no, takie demoniczne No to dokładnie tak jak w filmach, Johnson tak samo miał takie samo doświadczenie jak nasza bohaterka tu w komiksie. Mhm, więc to są takie klasyczne graficzne elementy, ale to co tutaj jakoś fajnie działa to to, że one są wprowadzane stopniowo, czyli na przykład bohaterka siedzi w jakimś miejscu, nie wiem, uczy się w bibliotece czy tam jest w pokoju no jest jeden kadr taki w miarę normalny, drugi, gdzie część światła jak gdyby zniknęła i trzeci, gdzie już część pomieszczenia jest totalnie w ciemności, widać właśnie te pazury czy oczy, czy coś innego i to robi robotę akurat. Tak, tu się zgodzę. No ja teraz sobie kartkuję ten komiks i naprawdę, ja jestem mega zadowolony, ja rozumiem, że postaci mogą się nie podobać, ale ja mam tak, że ja mam większy problem zazwyczaj, jak ktoś realistycznie próbuje rysować i to nie, nie wszędzie wychodzi i a jak ktoś totalnie nierealistycznie rysuje postaci, to jestem w stanie to szybko kupić, szczególnie jak jest tyle fajnych patentów, co tutaj mm, ogranych. Także ja tutaj jestem, ten team naprawdę fajny komiks pod tym kątem. Mm -hmm. Znaczy ja kartkuję i też patrzę na te twarze i dalej mi się nie podobają, bo ja czasem nie wiem, czy to jest smutek, czy to jest złość, czy mu się, nie wiem, <grym> pióro omsknęło. <grym> Ale dobra. E, Okej. Okay. No to... E, te krótkie historyjki całościowo, tak, no bo zaraz pewnie przejdziemy przez nie króciutko, ale tam to jest fabuły na dwa zdania w każdym z nich. Ja wam powiem, że tak jak się w miarę cieszyłem gdzieś tam je czytając, tak, potem próbując zrozumieć, jak one poszerzają lore, to kręciłem głową i sobie myślałem kurde, to nie ma sensu, nie? I ja tutaj ja się nie skupiałem może... nad tym, jak one poszerzają lore, bo to nie jest kanoniczne dzieło, to są po prostu historyjki, bierzemy Ale element, to są historyjki, na... scenarzysty obecności, tak? I to jest oficjalne. Aha, czyli o, chodzi ci, że rozszerzałem filmowej obecności. Dobra, ja cały czas tak, myślałem tak, tak. bardziej akta grozy i jakbyśmy to ugryźli w naszej serii podcastów. bardziej Dobra, dobra, nie było tematu z mojej strony. <laughs> Mam nadzieję, że nie będziemy musieli od tego. Znaczy, to można by krótko ugryźć, tak? Bujda na rosołgach i tyle. Dla mnie te małe historyjki, jak tak ogólnie mam podsumować, okej, okay, ale to, to mówię, no to są takie... Jak w amerykańskim wampirze mieliśmy jak Batman, Black and White. To są takie na, na kilka stron, na chyba tam osiem stron, coś takiego, nie, nie pamiętam dokładnie. I bierzemy, nie wiem, małpę z, tego, z tej piwnicy Warrenów i dobudowujemy do tego jakąś historyjkę poboczną. Bierzemy te monety, sufnie, przewoźnika czy... i do, do, dopisujemy po prostu do tego taki elemencik jak, jakiegoś bohatera, który opowiada jakąś historię i coś się dzieje w danym momencie i ma to jakiś tam twist na koniec. Okej, okay, ale szczerze, chyba żadna mi jakoś tak nie utkwiła w pamięci w tym momencie i bez przekartkowania tydzień po lekturze już bym chyba nie umiał o tym tak gadać. Dla mnie w porządku, to, to, to tak jak mówicie, to nie jest absolutnie nic wielkiego, ja jedno z jedną mam duży problem fabularny, bo po prostu ja jej nie rozumiem nie wiem o co chodziło tutaj scenarzyście w tej historii dwie jakoś tam mi utkwiły w pamięci, czyli ta opowieść z przewoźnikiem i panna młoda to, to były historie które jakoś tam fabularnie mi się wybiły no ale to nie wiem zakładam, że będziemy chcieli sobie przejść przez nie, czy, czy no jeżeli nie, no to, to dla mnie ogólnie w porządku. No ja całościowo jestem jakoś tam zadowolony. Nic wybitnego, ale jako je, taka tam rozrywka poszerzająca e, właśnie całe, cały ten świat przedstawiony, to ja to kupuję. Mhm. Mm ale, no bo ja mam te wątpliwości też w związku z tym, że no mówimy o tym komiksie pewnie do osób, które niekoniecznie są fanami całego uniwersum obecności, które mogą po to sięgnąć po prostu jako kolejny tytuł z serii DC Horror. I mi się wydaje, że dla takich osób to może, znaczy to może być ciekawe, tak, no mamy te pięć historii, trochę jak z EC Comics, mamy ten katalog i jedną tę dłuższą. Ta dłuższa, ona jest jakoś tam domknięta, ale nie wyjaśnia niczego tak naprawdę właśnie, kim jest ta Aizla chociaż my wiemy z filmu, tak? Ale dla kogoś, to tylko przez ten komiks, no to będzie miał jakąś kultystkę i, i tyle będzie wiedział o niej. Czy to wystarczy? Ale wiesz co, to wpadnę ci w słowo tylko. Wydaje mi się, że ta pierwsza historia naprawdę autonomicznie nieźle się broni. Ty nie musisz jako czytelnik znać pochodzenia zła czy dokładnie jakiegoś tam kontekstu, bo ona ma jakiś tam początek, ma bohaterkę, z którą możemy empatyzować i ma domknięcie jej wątku. No tak naprawdę nic więcej nie potrzebujesz. No, mm -hmm. Wydaje mi się, że to jest akurat okej. Okay. Tak, ale Szymas też ma rację, no jest to jednak rzecz, która yy, no, nie zrozumiemy w pełni bez yy, filmu, z samego komiksu. Nie jest to potrzebne może, ale tak, to są takie, z, z drugiej strony, wiesz, te pięć historiek na koniec, czy ci do nich jest film potrzebny? No w filmie małpkę widzisz stojącą na półce. E, suknię ślubną widzisz w ilu scenach i ona tam nie jest w ogóle w żaden sposób opisana, co to jest. Tu dostajesz po prostu historyjkę o artefakcie, nie? Mhm. więc wystarczy ci wiedza, że w piwnicy Warrenów jest dużo artefaktów. Znaczy nie, te pięć y, poszczególnych historyk, one działają jak takie małe historyjki z Easy Comics po prostu, czy coś, nie? Tylko... Y, y, y nie, wiem, Jestem trochę rozdarty, bo z jednej strony ta historia ukochanej, to jest coś, co mi się powinno mega podobać tak horgarowo, też przez to, że się kończy negatywnie. Nie? Że to jest właśnie horgar bez jakiegoś bzdurnego, dopisanego na siłę happy endu. Zresztą w ogóle w sumie ten komiks ma same takie opowieści, że się dzieje źle, no, źle to i gorzej. Prawda, i to tyle, prawda, to prawda, Co na ogół mi się bardzo podoba, ale tutaj właśnie przez to, że to jest tak wygwane z kontekstu, to nie wiem, czy ja bym docenił to mroczne zakończenie. Tak, gdybym nie wiedział nic więcej, ale no nie wiem, może Jerry ma rację tak? no, wszyscy oglądaliśmy no, ale gdybyś film. wiedział coś więcej, bo oglądałbyś trzecią obecność, to znałbyś też zakończenie i wtedy też byś go nie docenił nie? Mm -hmm. no może <grym> no dobra całościowo ja jestem też w miarę zadowolony, ale to w miarę no, na zasadzie no, jest spoko, nic mi to nie urwało. No jestem fanem y, uniwersum, więc gdzieś tam się cieszę że w końcu to nadrobiliśmy na spokojnie, ale polecam umiarkowanie i właśnie raczej jednak osobom, które po prostu lubią te filmy, tak, historie filmowe Eda i Lorraine, Anabel i spółki, to wtedy jest na pewno coś ciekawszego tak, dla nich niż dla przeciętnego zjadacza chleba, który z tym uniwersum do czynienia nie miał albo, nie wiem, widział jeden film raz jednym okiem i tyle. No ja też uważam, że to jest jednak dla fanów y, uniwersum obecności i ja całościowo... Jestem zadowolony. Ja byłem fanem uniwersum obecności yy, i, i bawiłem się dobrze na tych komiksach. Na tyle dobrze, że po tym komiksie w zasadzie od razu odpaliłem sobie Obecność 3 ją odświeżyłem. I nawet całkiem nieźle się bawiłem na filmie, chociaż byłem doprowadzony do takiego stanu już, że na Obecność 4 nie chciałem iść do kina, nie widziałem żadnego trailera. A teraz nawet nawet chcę iść do kina. O, I ta Obecność ojeje. 3... Co to się stanęło? Co to się stanęło się? Się, ona jest całkiem niezłym filmem, jeżeli nie masz w pamięci, nie jesteś na bieżąco z wcześniejszymi. To jest trochę jak Annabel pierwsza. Jak Annabel pierwszą sobie włączysz tak po prostu jako film, to jest całkiem ok. Jak ją włączysz po pierwszej i drugiej obecności, to, jest, to nie jest ok. to jest mocno średnio. Nie? I trochę tak jest też z tą trzecią obecnością. I ja, ja jestem zadowolony z tego komiksu. No umówmy się, czytaliśmy dużo rzeczy obudowujących, niekoniecznie filmowe uniwersum, a ogólnie ten y, fenomen, y, no to to jest najlepsza rzecz z tych wszystkich, jakie przeczytałem. Y, książek ale również nie, komiksów nie było. Książek, no z książek, z wszystkich książek, jakie przeczytałem, no to to jest absolutnie najlepsza no, bo rzecz. Inna linia. Przy liga. niej nie grzebali Warrenowie, tylko scenarzysta filmu. No to wiadomo, że będzie miała inną jakość, tak. Ale wiecie, co ja wam powiem także. To, że to jest przede wszystkim coś dla fanów, to jest moim zdaniem bezapelacyjne, bo nie miałoby obecności na okładce i nie byłoby podpięte pod fi film. Także to jest totalnie tutaj rzecz, tak jak mówię, bezdyskusyjna, natomiast mi się wydaje, że horrorowo, jako, ta, jako taka antologia, to też się dosyć broni. Ja mam trochę podejście takie, że ja to zestawiałem na tym poziomie trochę właśnie scripshow komiksowym. I jak ja sobie przypomnę niektóre zeszyty i niektóre historie scripshow, to ja uważam, że na tym tle na przykład właśnie ta obecność komiksowa wypada zdecydowanie powyżej. I oczywiście, jakbyśmy zestawili sobie najlepsze historie scripshow z tym, co tutaj dostajemy, to już tak różowo by nie było. No ale no, ja oceniam to właśnie przez pryzmat tak, takiej horrorowej antologii i może przemawia przeze mnie też to, że właśnie to co Mando ty zauważyłeś i ja i wy też antologii generalnie horror, horrorowe lubimy, ale ja w sumie oczekiwania miałem dosyć niskie, przyznam się. Myślałem, że to jest raczej taka um, zupełna popierdółka odcinająca kupony a wydaje mi się, że całościowo widać po tym albumie, że ktoś miał na to pomysł. Pomysł niezły i też nieźle zrealizowany. To mówię, to nie są absolutnie historie, które gdzieś nas rzucą na glebę, ale fani myślę, że mogą się na tym całkiem nieźle bawić, nawet jeżeli wyszukiwaniem głupot i niespójności z filmami, co zaraz Szymas. Mam nadzieję, że pociągniesz ten wątek. Bo ja nie odświeżałem trzeciej obecności, więc pod tym kątem tu się nie wypowiem, Mando ci może sekundować, ale pod kątem właśnie takiej horrorowej rozrywki i, i takiej antologii ja to całościowo kupuję i, i, i nawet to, że nie zrozumiałem totalnie małpy, którą czytałem trzy razy, to, to jakoś mi nie odbiera jakiejś przyjemności z lektury. I moim mm -hmm. zdaniem, jak taka randomowa osoba sięgnie po prostu po kolejny tom DC Horror, to nawet zadziała fajnie, bo jeżeli to ją zmotywuje do odpalenia trzeciej obecności, którą można przecież obejrzeć autonomicznie, nie trzeba znać wcześniejszych filmów. To dostanie wtedy obudowę, wtedy się dowie mm -hmm, tak. więcej i wtedy też, no może nie jakoś bardzo, ale w ostatniej scenie, gdy Ed schodzi do swojej piwnicy, to zobaczy, o tu leży to, o tutaj to, czyli ta reszta jest z innych filmów. No może albo Anabel wraca do domu, nie? Też tak no. naprawdę. To, to, to Ten komiks w sumie on się sprawdza do tych dwóch tytułów. Nie? no bo właśnie przez to, że mamy tę mikrorozbudowę tych artefaktów to, to w zasadzie to jest i obecność 3 i właśnie Anabel No tak, no, ale Cumshoe. wiesz, w tych pięciu historiach masz kielich, który jest w obecności trzeciej i małpę, którą widać w obecności trzeciej na półce, mm -hmm, więc jak tak. już zobaczy dwie rzeczy, to to se dopisze resztę taka osoba, która załóżmy nic nie wie i może wtedy sięgnie po filmy także jako prequel moim zdaniem to się dobrze sprawdza, żeby potem sobie dobudować kim jest e, Isla i o co chodziło w tym rytuale, który tutaj został przedstawiony po części i sprawdzał się jako autonomiczna historia w komiksie. Także ja uważam, że pod tym kątem jest okej. Okay. Mm -hmm. Znaczy teraz jak o tym mówimy, to ja się jestem w stanie ku tej opinii przychylić, bo rzeczywiście jako antologia to może zadziałać jednak całkiem nieźle. Zwłaszcza, że jak myślę o wszystkich antologiach, które ja czytałem, to większość rzeczywiście była na podobnym albo niższym poziomie. Więc może moje oczekiwania znowu były za wysokie po prostu i tyle. No dobrze, no to wszystkim, którzy komiksu nie czytali, ja chcieliby go poznać samodzielnie albo których po prostu szczególnie nie interesują, to im dziękujemy za uwagę, a resztę zapraszamy na strefę spoilerową. UWAGA! SPOILER! Witam ponownie. Witamy, witamy. No cześć, cześć, do brzegu, do brzegu. Tak, wszyscy są, tak, czyli dziecko, kochanek i sługa Boży. No i przeczytałem sobie ten komiks, i ten komik kończy się takim kadrem, gdzie właśnie Aisla jest zadowolona, że zabiła ukochaną i teraz mówi, że dziecko będzie następne no i trzecia osoba, która zostanie, no to jest sługa Boży. No i jeżeli weźmiemy to pod uwagę, no to to się z filmem strasznie gryzie, no bo przecież w filmie e, jak gdyby no, dzieckiem się zajmowała, ale przecież ona potem zabiła swojego ojca właśnie ojca Kastnera, który był sługą bożym wtedy w tym rytuale. No i został Ed i Lorraine, no i miało zginąć jedno z nich jako kochanek, tak? Albo właśnie ukochana. Więc to Nie. się w sumie... No, David miał być dzieckiem, ale, e, tak mi się przynajmniej wydaje, e, ale no, demon przeszedł na, klątwa przeszła na Arnego, więc Arne był kochankiem. Ale w sumie to też nie ma sensu, bo zakładałem, że Jessica była ukochaną, ale jeśli Jessica była wcześniej dzieckiem, to po co potem z kolei znów dziecko zabijać? Nie, nie, no, no tytuł jest ukochana, nie? więc tutaj to jest zero-jedynkowe. Jako, jako prequel no to jedynkę mamy odhaczoną. A ja, I ojca... później mamy dziecko i sługę Bożego. nie? A ja ojca, Izli, Izli, nie czytałem jako sługi Bożego, bo przecież... Ja też nie. No no myślę, że Ed ona go zabiła sługą, sługiem, sługą nie Bożym. w rytuale, tylko po prostu, że żeby jej nie bruździł i jej nie irytował. Ja to okay. tak odbierałem, no, to, z filmem, no, ale to nie to pamiętam. Nie? Reddit Warrenowy twierdzi, że to był sługa Boży. Że, znaczy nieplanowany, ale że ostatecznie ojca można wziąć jako sługę Bożego i, i, i tyle. No tak, tak, tak bo można. No możliwe, że ten plan wiesz, podlegał modyfikacjom na bieżąco, nie? Co się sypło, to skleimy to i, i dopiszemy do danej postaci inną funkcję, nie? Mm -hmm. Bo umówmy się, ale... takiego Arnego też można potraktować jako dziecko. Z mojego punktu widzenia to dzieciak. Myślę, że z punktu widzenia Izli też to był dzieciak, nie? Mm -hmm. Ale no właśnie nie podoba mi się to, że to jest takie nie wiem, no możemy coś naciągać, szukać, ale że ogólnie trochę niespójne, nie? Bo gdyby w filmie było jasno powiedziane, ok, mamy dziewczyny i to są nasze właśnie kochanki, dziękuję, jeden punkt odhaczony, to spoko, ale przez to, że tego nie ma, no to trochę to jest głupiutki. No, bo tutaj ten ostatni kadr ze zdjęciem Davida no, jest po to, bo obecność 3 zaczyna się od egzorcyzmu Davida, żeby to tak połączyć, skleić, nie? że teraz przyszła pora na to. Bo sama historia Jessica i Kate y, to jest, no nie pamiętam. Połowa tam filmu, nie, nie. Jakieś ramy, Ale wiesz, to, to się wydarzyło już jakiś czas temu, nie? E, tak. nie? To było pewnie podane w filmie, ale akurat tego nie pamiętam, kiedy to się wydarzyło, czy przed Davidem, czy po. Zakładam, że przed, bo oni tam chyba od przed, kilku tygodni... Przed, przed. Przed przed, przed, przed, na, pe, na bank. E, ciał. No, po tu, prostu... tu są też inne nieścisłości, takie, takie drobiazgi, bo na przykład e, demoniczna e, istota, która pojawia się na sam koniec już po zabiciu Kate i próbuje zmusić Jessica do popełnienia samobójstwa mówi, zadałaś mi 22 ciosy. A w filmie pada chyba, że to były 34 ciosy. Więc to nie, jest taki 22. Drobiazg. Mam otwartą e, Wikipedię teraz, żeby sprawdzić, czy tam jest napisane e, daty. I nie, jest 22 ciosy tu Oj, napisane. Oj, sprawdzę, ale to ja nie ufam swojemu mózgowi, niestety, bo. Chyba, że lektor coś pierdyknął, nie tak... Nie, bo jest Katie L Lincoln, która była dziabnięta, tłumaczę na szybko z angielskiego obraziczego, No dobra, czeka, dobra, dobra ale walną, chodzi o to, nie? że jak oglądałem mm -hmm. film, to na to zwróciłem uwagę. Nieważne, mój mózg a, ostatnio okay. przeinacza prze, prze, prze takie rzeczy, więc sobie to sprawdzę. Mówię, możliwe, że lektor źle przeczytał, a bardzo możliwe, że to mój mózg źle to skleił. Natomiast na pewno m, bransoletka. Chociaż już teraz też nie jestem tego tak na 100% pewien, ale w filmie m, Jessica mówi, że kupiła ją gdzieś na odpuście, że to jest taka, jak mieliśmy w dzieciństwie. W komiksie mówi, że zrobiłam ją dla ciebie, nie? Że, a swojej nie przestałam nigdy nosić. Nie? Mm -hmm. Tak. No i właśnie to są takie rzeczy, które myślę, no skoro to, ten jeden scenarzysta pisał, to powinny być gdzieś tam spójne i wtedy by to fajnie to logo zbudowywało. A tak to, no niby oficjalny prequel, ale tak no nie czuję tego, tak? Mam wrażenie, że jakby tak czytać, to kadr po kadrze i wszystko wynotować, i rozpisać to i potem film znowu przeanalizować, ale nie będę robił tego trzeci raz. No zrób, zrób. Wyszłoby jeszcze więcej gdzieś tam, mniejszych, większych Kiedyś powstanie stości. trzeci sezon akt Grozy, to ci się przyda. Zrób i notuj. No to wtedy właśnie obejrzę, tak? Ty dopiero <laughs> teraz powtórzyłeś trzecią obecność. Jerry nigdy tego nie zrobi, a ja ją oglądałem chyba ze trzy razy, robiąc mój odcinek akt Grozy. No dobra, no to lecimy chyba przez te krótkie historyjki, nie? Ale poczekaj, mhm. jeszcze o tej długiej, ja powiem, że w sumie nie wiem, co chcę powiedzieć. Teraz mnie tak wybiłeś. Podoba mi się ten motyw matki i ojca, o którym mówiłeś, bo to jest taki vibe innej epoki. Co mhm. znaczy, możliwe, że teraz też tak domy wyglądają. No mój po prostu tak nie wygląda, ale relacje rodzinne są brzydkie. Podoba mi się w tym komiksie to, jak stopniowo jest upodlana ta główna bohaterka, jak różne rzeczy jej się dzieją i wszystko się wymyka z rąk. I to jest takie akurat zgodne z filozofią Warrenów, nie, że jak demon działa, no to macie też zniszczyć. Psychicznie tak odciąć od otoczenia, i to, to się tutaj dzieje, nie? Więc to nawet jest yy, no, okultystyczno, filozoficznie, warrenowo zgodne z tym, co gdzieś tam wyczytaliśmy w tych wszystkich listach. No, dla kogoś, armirozy. kto nie oglądał obecności trzeciej, to, to może być zagadkowe, bo ten demon się pojawia, ten demon jest z nią w pokoju, ale on jej nic nie robi. On ją doprowadza do skraju ostatecznego. I, I to może być takie, taką zagadką dla kogoś, kto nie wie, o co chodzi, że ten demon działa na zasadzie, że najpierw mają zmusić do zabicia kogoś, a potem do samobójstwa, nie? E, No dobra, dobra, bo w sumie w sumie nic więcej chyba nie mam do dodania. No. Ale to, to, to tylko a propos tego, co, co wspomniałeś, to wydaje mi się, że to jest akurat wątek, który jest kompetentnie rozpisany, no bo to w finale się wszystko wyjaśnia, nie? No, początkowo to faktycznie może być zaskakujące, dla czego ten demon jakby, nie wiem, się z nią nie rozprawia, czy jaka tu jest intencja, ale wraz z tym ostatnim zeszytem te intencje stają się jasne, a to, co mu wspomniałeś o rodzinie, to ja bym w ogóle rozszerzył na cały ten komiks, bo ja miałem vibe właśnie takiego dobrego, mrocznego i takiego brudnego w tej warstwie obyczajowej filmu z lat 80., nie? Bo tam wszystko jest takie, nie? Te relacje w, w tej też. szkole, w tym hmm. koledżu, nie? Te, te te koleżanki, które się z niej naśmiewają, te wszystkie w ogóle relacje pomiędzy tymi dzieciakami, ta małomiasteczkowość, te, te jej obawy o, o to, że na przykład, nie wiem, nie może otwarcie się przyznać do, do miłości tam, do, do koleżanki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest dużo fajnych rzeczy i to, że to, to jest zakorzenione jeszcze właśnie w tym takim przyklejeniu się demona do, do Katie, to naprawdę fajnie działa, tym bardziej, że tu jest sporo pomysłowych scen, nie jak mamy tę scenę pod prysznicem, albo jak, nie wiem, ona widzi demona w lodówce na przykład, w którymś momencie tej, tej takiej sklepowej, plus te sceny kiedy Katie odlatuje nie tam jak budzi się z nożyczkami nad koleżanką albo jak tam wrzuca tego swojego niedoszłego amanta pod autobus i tak dalej i tak dalej, to, to naprawdę mi się podobało jak to było rozpisane i na mnie to, to wrażenie robiło i przez to ja uważam, że ten smutny finał nie? Kiedy, kiedy ona po prostu doprowadzona do skraju zabija swoją miłość, swojego życia i później popełnia samobójstwo, to naprawdę ja wrócę do tego, co mówiłem chwilę wcześniej, że na mnie nawet bez filmu to robiło wrażenie, bo wydaje mi się, że to jest po prostu fajne, fajne domknięcie i ja tu nie potrzebowałem nic więcej. Mm -hmm. Znaczy, no to jest właśnie mocno horgarowe, bo to jest potrójnie smutne. Po pierwsze ona zabija ukochaną, po drugie zabija siebie, ale po trzecie ten moment, kiedy ona zabija ukochaną, to jest moment, kiedy jej się wydaje, że ona jest silna, twarda i zwycięża zło. Więc to mm -hmm. jest tak, tym tak, bardziej tak. dołuję i szokujące, a, ale jednocześnie bardzo fajna horrorowo, no bo jeżeli mamy do czynienia z tego typu siłą, to jesteśmy jako ludzie bezbronni, tak? No umówmy się, nie było szans dla niej, tak? No Warrenowie mogli przejść, ale umówmy się, gdyby jakieś demony istniały i działały, tak nam się wydaje, żeby działały, no to właśnie tak by się wszystkie historie kończyły z nimi. No, to co? Przewoźnik? No przewoźnik. Scenariusz Scott Snyder, rysunki Dennis Kołan, jest to historia, jak wskazuje tytuł, o przewoźniku dusz, ale tak naprawdę no, o pewnym panu, który w dzieciństwie na pogrzebie został podpuszczony przez kolegów, żeby zwinąć e, właśnie obola, monetę z ust e, zmarłej. No i teraz ponosi tego konsekwencje po latach. <grym> I tak... O każdej historii, jak już treścisz, to już nie będzie co do powiedzenia. Narysowane jest całkiem spoko. Jest to okej okay opowieść. Tutaj facet siedzi w taksówce i opowiada taksówkarzowi, bo spieszy się gdzieś. Bo jak się w końcówce dowiadujemy, on namierzył, odkrył, gdzie znajduje się ta konkretna moneta. W jakiś cudowny sposób znalazł jedną monetę na świecie i on mu opowiada o różnych tragediach, które się przytrafiły, co jest spoko, no i doprowadzi nas to, do, jak każdy z tych komiksów, według starej, dobrej reguły ec Comics do ostatniego kadru, który jest jak najbardziej okej, okay. z tych historii jak jedna z lepszych. No tak, no tutaj za scenariusz w ogóle odpowiada Scott Snyder, czyli w sumie jedno z większych, o ile nie największe nazwisko komiksowe e, tak naprawdę w tym albumie i dla mnie to jest też wyróżniająca się historia jest, jest w porządku, jest e, interesujący punkt wyjścia e, i w sumie taki nie, nietuzinkowy i podoba mi się też ten finał do czego to jest doprowadzone, także ja jestem na tak, jeżeli chodzi o przewoźnika Mm -hmm. No jeżeli to jest taki horror w antologii, to spoko, ale pod kątem lore to, że to musi być ta jedna konkretna moneta, w ogóle jedna, a nie dwie i tutaj pada coś takiego, że rozwiązaniem problemów z przewoźnikiem jest wrzucenie monety do wody. oj. nie jestem zadowolony. To tyle. Krwawa Panna Młoda to drugi segment tym razem scenariusz już napisał Czech Grayson, a za odpowiada Juan Ferreira i to jest historia tej sukni ślubnej, sukni Panny Młodej, którą widzieliśmy w tym gabinecie muzeum tak, Warrenów no i poznajemy historię jej posiadaczki czy posiadaczek tak właściwie no i to jest też niezła historia, akurat to się tak ułożyło, że tutaj te, te dwie opowieści pod kątem fabularnym do mnie trafiają bo to znów jest prosty motyw gdzie mamy po prostu przedmiot w zasadzie skażony zemstą i złymi emocjami ja lubię w horrorach tego rodzaju motywy to co mi się akurat tutaj nie za bardzo podoba to warstwa graficzna bo po prostu te postaci są dla mnie jakoś tak dziwnie komputerowo rysowane i po prostu szczególnie ta, ta panna młoda w tej historii wygląda po prostu jak jakiś emo dzieciak z płyty metalowej z lat 90. no i to w komiksie mi nie leży. I do tego jeszcze też kolorystyka. Dodatkowo nie pomaga tym rysunkom, także no trochę, trochę mi psuły zabawy, ale ostatni kadr ładny, także dla mnie te dwie historie to jest chyba właśnie to, co jest najlepsze tak naprawdę w tych pięciu opowiastkach. No, ja się zgadzam, bo mi się też ta komputerowość średnio podoba. Do tego te rysunki czasami są jak z takich bardzo starych komiksów, jak tam Panna Młoda odpycha Pana Młodego, żeby nie widział jej sukni przed ślubem. To wygląda no, jak sprzed kilku dekad rysunki, a na to nałożone te komputerowe barwy. Zgadzam się, że poprzednia Panna Młoda wygląda jak emo aczkolwiek mamy tutaj sceny krwawe, które są w sumie całkiem niezłe. Taka Aha, wieczerza, tak. takie tłuczenie butelek, polter, dzień przed ślubem, gdzie wszyscy przy stole są no, tam pozbawieni oczu i jest krwawo. I cała opowieść no dla mnie okej, okay, że ta, ta suknia jest tym przedmiotem, który w magiczny sposób trafia do tego sklepu i z panny młodej na panną młode przechodzi. I... Ale właśnie... Bo to no, jest historia, no, jak której to się nie, z loga nie zgadza. Mów, mów. Czy znaczy nie, ja jej nie rozumiem? No bo my widzimy historię kobiety, która teraz ją kupuje, i dowiaduje się, że wcześniej panna młoda, która ją nosiła, dokonała masakry. tak? Przyłapała swojego męża na zdradzie i zabiła pięć osób tam w dniu ślubu. No i ta kobieta ma swój ślub teraz, ta, która ją kupiła tę suknię jako używaną i do niej przychodzi jak gdyby ta poprzednia panna młoda, ją zabija i zakłada tę suknię, zakłada welon i idzie do ślubu, tak? I to ona w ogóle sprzedaje też te suknie w tym salonie ślubnym i teraz no prawdopodobnie zabija, no zabiła nową, pan, stara panna młoda zabiła nową pannę młodą i pewnie jej męża i może i cały kościół, no bo w kościele jak gdyby się wydało, że to ona. I potem wróciła do sklepu z sukniami ślubnymi i sprzedaje ją trzeciej pannie młodej, w sensie to, to jest seryjna morderczyni po prostu, czy o co chodzi? Albo duch, ale to w sumie faktycznie duch. głupie, bo gdy nowa panna młoda pierwsza, w sensie pierwsza z komiksu kupuje, to na sukni jest nazwisko poprzedniej właścicielki, czyli właśnie tej, e, która e, zapoczątkowała cały ten proces, genezę sukni ślubnej, a potem e, gdy ten e, fragment tej historii dobiega końca, to na sukni jest nazwisko tej właścicielki e, poprzedniej, w sensie nie pierwszej, tylko poprzedniej, tej głównej bohaterki komiksu. Ale w sklepie nadal jest ta pierwsza i to ona sprzedaje i na poprzednim ślubie, no o, faktycznie to jest głupie. Nie, ale ja, nie, słuchajcie panowie, no, wydaje mi się, że komplikujecie niepotrzebnie. Wydaje, ja, ja to czytałem w bardzo prosty sposób, tak jak to jest chyba prosto podane. No, wydaje mi się, że po prostu Mamy dosłownie opętany przedmiot duchem zemsty i to ta, ta emo Panna Młoda to jest po prostu, nie wiem, odpowiednik Sadako na przykład z japońskich filmów, które Tylko lubimy. Handluje I, i tyle. Ciuchami, tak? Tylko handluje używanymi ciuchami, Tylko handluje, nawet nie to, że handluje. no Ja mam wrażenie, że to jest po prostu taki duch, który jest przyklejony po prostu do tej sukni ślubnej, a to, że mamy inne nazwisko, no to jest... Naturalne, no nie wiem jak... Ale ja ten pamię... duch, bo my widzimy jego twarz tak, w momencie ślubu, nowego ślubu. No tak, no bo, ona, w... no bo ona wskoczyła w suknię ślubną po zamordowaniu tej panny młodej numer dwa. Ale duch wskoczył w suknię ślubną po zamordowaniu człowieka? Czy duch opanował człowieka i to jest ciało... Nie wiem. No, Dla mnie to no, nie, widzisz, ma, nie, nie ma znaczenia. To jest ten nie. komiks. No widzisz, no skomplikowany. drogę do różnych interpretacji. A czy mi się <laughs> wydaje, że interpretacja jest po prostu prosta? Mamy skażony po prostu chęcią zemsty przedmiot związany ze ślubem, i on teraz będzie przechodził na kolejne pannę młode i, i po prostu one kolejnie będą źle kończyć. Ale na szczęście Eddie i Lorraine mają ją w muzeum już i, i teraz nie ma problemu. Może i tak. Dobrze, no to grająca małpka. Scenariusz Tim Sealy, rysunki Kelly Jones, czyli jakie w sumie też znane nazwiska. I to jest historia jak tytuł wskazuje, grającej małpki, która gra sobie na akordeonie. To jest zabawka trochę jak z małpy Stephena Kinga, tylko nie ma ani bębenka, ani tych talerzy Do grania tylko ma akordeon i gdy gra, no to dookoła dzieją się straszne rzeczy i to jest znowu opowieść, której Jerry nie zrozumiał. Znaczy w sumie żaden z nas nie zrozumiał, tylko Jerry się pierwszy przyznał no tak, no ja od razu się mogę rozprawić z tą historią ja nie jestem fanem rysunków Jonsa mówiłem to wielokrotnie i po tej historii nie zostałbym jego fanem, nie zmieniły nie zmieniło się tutaj moje podejście tak naprawdę jedyne co mi się podoba to ten, ta pierwsza strona w tym komiksie być może z tą, z tą małpką, z tymi jakimiś demonami które z demoniczne nutki tutaj są tak, demoniczne nutki tak to, to, to mnie dosyć bawi i to bo ta, ta pierwsza strona wygląda fajnie, ale później cała reszta nie wygląda fajnie. No a fabularnie ja naprawdę przyznam się szczerze Wam, że przeczytałem tą historię raz, nie zrozumiałem, przeczytałem ją drugi raz, nie zrozumiałem, jak teraz siadaliśmy, bo czytałem cały komiks kilka dni temu, postanowiłem ją przekartkować jeszcze raz, uznałem, że przekartkowanie nie pomoże, więc przeczytałem ją kolejny raz ja nie rozumiem tej historii. Naprawdę, nie jestem w stanie zrozumieć, o co tutaj scenarzyście chodziło i no, liczę na was, że może to rozjaśnicie, a jak nie, no to, to trudno. No ja ją chyba rozumiem, ale ona jest głupia, no. Ja też nie jestem fanem rysunków Kelly Jones, co prawda no mam sentyment do, i, i rozumiem, że to, to fascynacja tym twórcom też mocno na sentymencie się opiera. Jak widzę stare okładki Batmana, to, no to robią robotę, ale ten komiks nie robi roboty. Jego, jego nowsze prace do mnie nie trafiają. no Tu na drugiej stronie mamy pielęgniarkę, która gdyby scenariusz mi nie powiedział, że to pielęgniarka, to bym myślał, że jakiś rednek wszedł na prodówkę. no Ta, ta pierwsza strona to jest takie wprowadzenie gdzie widzimy małpę, anabel, zbroję samuraja i tak dalej, no i znów małpę rąbiącą na harmożce i y, krwawe czaszki y, jako nutki lecą. I potem mamy opowieść przedziwaczną o porodzie i o pielęgniarce, która popełniła samobójstwo i potem to dziecko e, powoduje różne katastrofy, no a finalnie okazuje się, że to nie jest małpa jak ze Stephena Kinga, która gdy gra, to dzieje się źle, tylko jest to amulet ochronny, jest to pewien rytuał, jest to jakaś anielska moc, która ma e, ostrzegać przed antychrystem, co absolutnie nie ma sensu, bo ten jak po prostu chodzi z tą małpą, i za każdym razem, gdy Antychryst jakoś tam robi coś złego, to małpa po prostu gra. To jest taki mhm. alarm ostrzegawczy, co jest bez sensu, i nie rozumiem w sumie czemu to jest. Nie ta działa, bo i tak jest... wszyscy giną, tak? Ktoś to no, by gino, o tym wiedział. Gino, małpa to może małpa bez kumy. po prostu gra. Czemu ta małpa jest w piwnicy Warrenów, skoro jest to anielski artefakt e, służący do walki ze złem? E, chyba, że jako właśnie e, ten element bezpieczeństwa. E, jak małpa zacznie grać, to Ed w końcu dostanie zawału chyba. Nie, nie to, właśnie to gdy Ed schodzi do piwnicy, piwnicy się to wtedy gra. Jak schodzi i posprzątać, to ona Jak coś wie. się złego dzieje w piwnicy, to małpa nie reaguje. Małpa jest powiązana z y, antychrystem, którego w piwnicy, mam nadzieję, Oranowie nie trzymali. Mm -hmm. Może mają zasuszonego albo w beczce czy coś, tak, po łódzku kapuśniaczek. E, no tak, no ta historia to moim zdaniem jest właśnie, no, przegubka małpy Stephena Kinga e, i rozbawiło mnie mega, że tutaj w finale, e, finał to jest zmiażdżenie kulą do kręgli, czyli to jak w filmie adaptacji z tego roku. A faktycznie. Aczkolwiek no. tam scena wygląda znacznie lepiej. Jak uszy są obok, a tutaj te okulary rozbite... To... To też, też trzeba chwilę popatrzeć, żeby skumać, yy, co, co autor rysunku miał na myśli. Mm -hmm. Nie, no, rysunki są tragiczne, <laughs> tutaj tu się zgadzam. E, ale znowu ta historia po prostu działa na zasadzie taką. jakaś dziwna historia, nie wiadomo o co chodzi, coś dziwnego, tu antychys, tu jakieś demony, tutaj coś, tu ludzie giną w dziwny, dramatyczny sposób, e, tu kogoś traktor przejechał, tutaj coś. E, I tak sobie płyniemy, no i potem jest ten finał, jest takie chwila, ale to co było czym i właśnie zaczynają się te pytania, jak zaczniecie sobie rozkminiać, co. To właśnie przeczytaliście, no to to wam się rozleci. Jeżeli nie, no to spoko. Jest demon, lecimy dalej. Tak, tyle. E, kołysanka. Kołysanka, scenariusz e, Raya Fawkesa, rysunki Christophera Mytena. I to jest e, historia tej pozytywki, którą my znamy jeszcze chyba z pierwszej obecności, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. I totalnie nie czaję. Jak to jest powiązane właśnie z uniwersum, z lorem? Moim zdaniem, totalnie nie jest. Okazuje się, że mamy kobietę, która ma tę pozytywkę, kobietę, która straciła niedawno dziecko, no i ta pozytywka sugeruje jej, że jej mąż, chłopak, partner, tak, zamordował to dziecko. No i kobieta reaguje, tak, poznawszy te informacje. Znaczy, w filmie też w pozytywce pojawiał się chłopiec który y, mówił o swojej matce w pewnym momencie, gdzieś tam w końcówce, która też chyba go zabiła. Więc y, jakoś tam to, pff, to chyba gra z, z tym, co mamy w filmach, ale no, znaczy, dobra, no, no, mi się też wydaje, że gra. Analogiczna nie? No, historia bo to, po prostu, to wiecie, to... Pozytywka, która przyjmuje dzieci zabite przez rodziców, żeby mogły mówić, że zostały zabite przez rodziców osobie, które będą chciały słuchać. E no. No no nie, się okay, dla mnie to, to, to, jest, to jest o tyle jakoś tam do kupienia, że to ja to czytałem podobnie właśnie jak pannę młodą. Nie? Czyli po prostu no, to jest historia przedmiotu, który w skrócie źle oddziałuje na jego użytkowników czy właścicieli no i po prostu dzieją się rzeczy, przedmiot przechodzi na kolejnego właściciela i, i dzieją się rzeczy, a przez to, że to jest jednoznacznie negatywne, no to okej. Okay. No tu... Ja Jakoś nic mi nie urwała ta historia, ale, yy, ale wydaje mi się, że jest jakoś tam okej. Okay. I wizualnie... Też mi to pasowało w sumie, bo to mamy taki klimat jakiegoś wieczornego, takiego, nie wiem, nasiadłowy w domu i ta, ta kobieta, która jest rozwalona, i, i nagle zaczynają właśnie się dziać rzeczy i podszepty i tak dalej. Okej, okay. nie, to, to nie jest absolutnie coś, co dla mnie się wyróżnia, ale kupiłem to. No i. Jako, Wiesz, inaczej wygląda, nie? No bo masz te paletę barw, te fiolety, czerwienie. I tak, czerwienie, i jest, tam jest taki to... fajny ślimak chyba na drugiej czy trzeciej stronie, e, tak wizualnie też mi się to podobało. Także, także odstaje, powiedzmy, odróżnia się od pozostałych historii wizualnie, więc okej. Okay. Te postaci, no ja kupuję to, jak one są rysowane, no, szczególnie w krótkiej formie, mm, także dla mnie spoko opowiastka. Mm -hmm, tutaj rysunki też mi się podobały. Fabularnie takie mech. No i zostaje jeszcze czara. Tym razem i za scenariusz i za rysunki odpowiada Dominic Stanton. I to jest historia dwóch kobiet, które chciały zebrać krew do pewnej czarki w ramach pewnego rytuału. No i właśnie starsza kobieta rekrutuje młodszą no i to jest historia z twistem, no bo myślimy, że ta młodsza chce służyć tej kobiecie, a w finale okazuje się, że niekoniecznie. Nie wiem jak to się ma do lore, ale dla mnie to jest okej okay jako zamknięcie komiksu, że jest to historia znów. Izli e i jej jakiś tam origin story, jakaś geneza. Dla mnie okej, okay, że to jest ta, ta ostatnia historia, to nie jest tylko artefakt z, z Piwnicy Orenów, tylko to jest artefakt, który tak naprawdę był już wcześniej w tym komiksie w głównej historii. No, no i, i początek drogi e naszej głównej złej z tego komiksu. Mhm. Mnie zastanawia tylko, jakim cudem Eisla Kastner nagle jest w Niemczech, tak? I w ogóle co dzieci barana mają wspólnego tutaj z jakimś niemieckim opactwem, i tak dalej. To jest takie no, dopisane no, mocno, tak, do tego bazowego raku. No, no że wyśledzili właśnie czarę i i po prostu to nie to, że tam przesiadują, tylko są na krótkim urlopie, nie? żeby Pod wykonać rytuał. Tak. No tak, ale przecież ojciec Kastner nie wypuszczał Aizli właśnie, dlatego <grych> stała się kim się stała, nie? niby właśnie trzymał ją tam, żeby nikt nie wiedział, że ksiądz ma dziecko i tak dalej, nieślubne i w ogóle. No dlatego, wiesz, no trzymał ją może w, do, nie wiem, dwudziestki w zachodnich Niemczech na przykład, nie? To dobre miejsce, żeby ukryć e, no, no, e, e, dziecko e, przed oczami, się przed światem. Nie? No, także wiesz, to, to ja nie Trzymał wiem oczywiście, ją w jak domu, się... w domu i ona czytała jego księgi. To jest w trzecim filmie. Mando, to A może był przecież. w Niemczech, no. Nie był w Niemczech. Znaczy nie, ja, ja nie chcę w to wchodzić, bo mówię ja trójki nie pamiętam dla mnie ten komiks ogólnie jest w porządku natomiast no, on jest w porządku bardziej właśnie z tego względu, o którym ty Mando mówisz, czyli że to jest jakaś tam klamra do, do tego czym ten album ma być czyli że to jest prequel trzeciej obecności bo jako sama historia to, no, to jest taka popierdołka no, idą, idą do lasu i jest to twist, jest ta, jest ta czara coś się tam dzieje, no ona dla mnie poza małpą jest najmniej satysfakcjonująca fabularnie, no bo, bo mówię, bo tutaj po prostu sam ten przedmiot jest też mało interesujący, nie? To jednak te inne historie są dużo takie wyraźniejsze czy wyraziste, o może to, to, to jest lepsze słowo, Totalnie wyraziste się zgadzam. i, no, to i konkretniejsze, Autonomiczne nie? to zresztą nawet średnio jest tak. popierdółka, plus jeszcze strasznie średnio narysowany. Tak, dokładnie. No tutaj te rysunki, no ja jakoś tam akceptowałem, bo one znów wydaje mi się, że są wyraźnie stylizowane na taki komiks starszego typu z lat tam osiemdziesiątych, więc dla mnie ok, ale mówię, po, poza małpą to wydaje mi się, że to jest najgorsza z tych historii. Mnie się to z filmami gryzie, ale fabularnie akurat mnie się podobało. Tak? To, że mamy podwójny twist, bo mnie zaskoczyło i to, że my jedziemy nagle na jakiś rytuał i upuszczanie krwi tak? w lesie i to, gdy Aizla, no chce przejąć czarę i sama służyć jakiemuś tam bytowi, a nie tutaj jakiejś swojej mentorce. Mnie obie te rzeczy pozytywnie zaskoczyły i sobie pomyślałem, o, fajne w sumie, nie? Więc fabularnie mi się w miarę podoba, wizualnie, no, jest takie sobie, ale... No ale od małp. No i na koniec, jeszcze zanim podsumujecie, to y, ja tylko bym chciał dodać, że te okładki VHS-owe są świetne. Strasznie mm -hmm. mi się to podoba. Jak teraz jeszcze y, przeglądam, to y, mam wrażenie, że to jest właśnie też taki jeden z elementów, który mi pokazuje, jak dobrze przemyślany był ten album pod kątem takim koncepcyjnym i y, y, y, pewnej spójności y, wizji i, i naprawdę to robi wrażenie. Super są. Y, to, to jest tak, że jeszcze ta pierwsza może jest trochę za bardzo komputerowa, eee, tak kiedy widzimy też, to, ale to, potem już jest to zdjęcie, lepiej, no. tak, ale po prostu na przykład ta, ta trzecia z e, ręką z tymi pająkami, przede wszystkim ta czwarta, e, ta czwarta rewelacja, jest nie? no Piąta także też, po prostu, no. No, ogólnie, nie? totalnie, po prostu ja to kupuję i, i rewelacyjne są te okładki moim zdaniem w takim kontekście jakim tutaj się pojawiają. Mhm, taki analog obrazkowy. Mhm. No dobrze, no to dotarliśmy do końca. Mando się nie wcina, czyli zakładam, że możemy powolutku się żegnać, ale najpierw jeszcze pytanie, no to jak w końcu z tą obecnością 4? Wybieracie się, nie wybieracie się? Ja się trochę przeraziłem, jak zrobiłeś wstęp do tego podcastu, bo mówiłeś, że jesteśmy teraz w Łodzi na Kapitolarzu i wszyscy, i zacząłeś wymieniać imiona i tak dalej. Byłem przekonany, że skończysz to zdanie, idziemy dzisiaj na obecność 4 do kina. Mówię, ja nic o tym nie słyszałem. Ja nie chcę <śmienny> iść. <śmienny> <śmienny> Także nie ja na... się pewnie wybiorę. Szczególnie, że wrzesień powinienem mieć lekki w robocie, więc yy, pewnie się wybiorę. Ale no pytania, jak długo będą grali, czy mi się to uda. Ale tak, tak. W sumie to, to, taką, powiedzmy, mikroochotę mam. No ja wam powiem, że yy, yy, ja trochę się biłem z myślami, ale ja się chyba przejdę. Jednak yy, to... Yy, yy. Można różnie patrzeć, szczególnie my różnie patrzymy już na, na całą serię po aktach grozy, ale no jednak mam jakiś tam sentyment, no bo to jest domknięcie pewnej epoki mimo wszystko, no a poza tym jestem bardzo ciekaw, jak tutaj Sukup będzie pokazany i liczę na godny remake sceny z filmu telewizyjnego, którego nie wyprę z pamięci powsze czasy. Także no... Chyba dlatego między innymi pójdę. No i plakat mi się podoba. Także No kto wie, czy się nie spotkamy na przykład za tydzień, i czy znowu nie będziecie musieli słuchać o obecności w naszym wykonaniu. Znaczy za tydzień to możemy nie zdążyć, ale zobaczmy, może za dwa, tak. Nie no, ja też chętnie skoczę na ostatnie namaszczenie, bo mnie się. Ten trzeci film wiadomo, podobał się trochę mniej, no bo jedynka i dwójka były. 9 na 10, 10 na 10 praktycznie pod każdym jednym względem i miały też ogromny wpływ na kinogrozy w ogóle. Trójka była po prostu w porządku, ale teraz, tak jak mówisz, Jerry, to ma być domknięcie pewnej epoki i tak naprawdę nawet z tych takich średnich spraw, nie, jeżeli chodzi o akta Warrenów, udało się zrobić fajne filmy, więc myślę, że i tutaj twórcy mogą tak naprawdę poszaleć i zrobić coś fajnego i tak naprawdę ja się nie zdziwię, że jeśli się okaże, że film będzie bardzo w porządku, tak? Znowu weźmie ze sprawy to, co tam gdzieś najfajniejsze, najbardziej horrorowo da się ograć, coś tam sobie zmodyfikuje i, i tyle. No dobrze. Tak. To kończymy. Oby tak było. No dobrze, to dziękuję wam serdecznie za spotkanie z ukochaną, za nadrobienie tej zaległości. My również dziękujemy. Tak, dzięki, dzięki za zaproszenie, miło było pogadać. A wam... E, I wskrzesić nawiedzony podcast. Tradycyjnie już <laughs> będziemy życzyć klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.